Nowiny 26 tygodnia 2015 roku, nowiny Wiki Radio, oczywiście, przed mikrofonem Borys Kozielski. Witam serdecznie, jest ze mną w studiu Marek Mazurkiewicz. Witam. I Szymon Grabarczuk w, w Lublinie. To za chwilkę się z nim przywitamy, bo, bo on jest jednocześnie z tym samym strumieniem co muzyka, także posłuchajmy jeszcze chwilkę. Cześć Szymon, teraz już możemy się przywitać. Dzień dobry. No cześć. E, jaka pogoda w Lublinie, bo u nas ciepło się zrobiło znowu. Lato. No u nas też, tak. Słonecznie, ciepło, ładnie. No to fajnie. E, mamy z, trochę tematów udało się uzbierać do dzisiejszej audycji. No przede wszystkim jest to wolność panoramy, o której za chwilkę powiemy. E, walka o tą wolność panoramy. Wyniki konkursu Wiki lubi przyrodę. Z tablicy ogłoszeń mamy troszkę informacji. E, taka strona wiki rank... Net, wydrukowana Wikipedia, filmik, no i kwestie encyklopedyczności, haseł znikania ich z Wikipedii oraz taki temat francuski spam które sporo użytkowników dostało do swoich dyskusji na stronach użytkowników. Wolność panoramy, więc co to takiego jest w ogóle wolność panoramy? Szymon, opowiedz może, bo, bo ty jesteś prawnikiem, więc będziesz chyba najlepiej wiedział, jak to wytłumaczyć. Wolność panoramy to jest taki środowiskowy termin ukuty gdzieś przez ludzi zajmujących się kulturą, architektów, muzealników, takich, ta, ta, takie kręgi. Także to nie jest termin prawniczy, oznaczający możliwość wykorzystania utworów, na których znajdują się utwory wystawione publicznie. Czyli innymi słowy, jeżeli zrobimy zdjęcie, na którym złapiemy jakiś obraz, rzeźbę, też budynek, to takie zdjęcie możemy sobie wykorzystać. I tutaj oczywiście, no, w zależności od kraju, to, to w różny sposób możemy to wykorzystywać. Są różne definicje tej, tej publiczności, bo um, jedni wychodzą z założenia, że tylko na placach, drogach i, i takich miejscach, no tak jak w mieście się poruszamy. Inni też mówią, że można stanąć sobie, przełożyć aparat fotograficzny przez płot, jeśli tam agencji rządowej, to dalej jest publiczne, bo agencja rządowa też jest publiczna. To są różne odcienie tego wszystkiego. Generalnie chodzi o to, żeby można było robić zdjęcia i tutaj w naszym przypadku wikipedystów zdjęcia y, zabytków, które na przykład niedawno zostały zniszczone albo bardzo sławnych zdjęć, czy bardzo sławnych budynków, które w ogóle są nowe. E, I w takim wypadku y, architekci jeszcze żyją albo nie minęło 70 lat od ich śmierci, więc y, wizerunek tych budynków i jeszcze nie jest w domenie publicznej. No właśnie. Jeżeli nie ma A, uh -huh. właśnie prawa panoramy. A jak to wygląda w Europie? Bo Europa jest podzielona, to znaczy nie ma jednego. Na... I to chodzi o to właśnie, żeby chyba ujednolicić to prawo, prawda? Tak, tak. I tutaj ym, takie kraje jak Francja, Włochy ym, <coughs> dokładnie nie pamiętam, jest jeszcze kilka krajów, i to jest właśnie bardziej te, te y, południowo-zachodnie kraje, jeżeli dobrze pamiętam. One mają tylko do użytku niekomercyjnego, a takie kraje jak Wielka Brytania, Polska, Niemcy, zdaje się, że też y, Skandynawia y, mają do użytku, y, znaczy inaczej, pozwalają w dowolnym celu wykorzystywać. No właśnie, bo tutaj chyba nad o, tym, o to się rozbija cała sprawa, że Unia Europejska chce wprowadzić taką regulację, która umożliwi wprawdzie fotografowanie panoram, ale tylko do użytku niekomercyjnego, czyli Czyli w Wikipedii na przykład nie będzie, w Wikimedia Commons nie będą mogły funkcjonować te fotografie i jest to na przykład cała starówka warszawska, bo wydaje się, że, że to niby starówka to jest stara, ale tak naprawdę ona została odbudowana na podstawie projektów architektów, którzy, no, do których jeszcze prawa nie wygasły. No jest mhm. tak samo z Gdańskiem, jest tak samo z wieloma, z wieloma miejscami w Warszawie. No oprócz tego te y, projekty, które są wystawione publicznie, y, no nowych budynków, które stały się ikonami właściwie miast na przykład, no to też, y, też będą w myśl tej ustawy musiały zniknąć z Wikimedia Commons i o to chodzi właśnie chyba, że walczymy o to, żeby, żeby Unia y, przez taką przez taki, przez taką decyzję nie zablokowała tych zdjęć również na Wikipedii. Tak, przy czym tutaj y, trzeba y, powiedzieć, że ta walka jest jeszcze hmm, to jest na bardzo wczesnym poziomie i to jeszcze nie jest tak, że na, na wczesnym etapie to nie jest jeszcze tak, że Unia Europejska coś chce, bo jeszcze sobie pozwolę przeczytać, jeżeli zaraz znajdę ten y, przepis jest, rekomendacje. Tak. Na razie to są rekomendacje przykład, przygotowane jest 16 czerwca. Można utwory wystawione na stałe na ogólnie dostępnych drogach, ulicach, placach lub w ogrodach, jednakże nie do tego samego użytku. I tutaj, na przykład w prawie polskim, nie ma nic o powiedziane o celu wykorzystania, tylko tyle, żeby to nie był ten sam użytek. Ale to jest przykład na to, że można y, sprawy ująć tak, że, że właśnie tylko na dostępnie publicznych jakichś tam placach, ulicach i tak dalej. Można to też y, y, niektórzy, w niektórych krajach jest tak, że i wewnątrz budynków. Y, więc sprawa jest y, zróżnicowana i y, to, żeby to z, ujednolicić, no to to jest jedyny dobry kierunek zmian, jedyna słuszna opcja. Y, i teraz y, sprawa wygląda tak, że tutaj prawo spotyka się z polityką i e, wtedy, kiedy, może inaczej, zaproponowano, żeby, czy, czy postanowiono, że raport co do z, y, tej, tej reformy prawa autorskiego przygotuje y, europosłanka Julia Reda, która zdaje się jest y, z partii piratów. Dobrze mówię? A to nie kojarzę. Marek? Nie kojarzy tego nazwiska, niestety też. Julia Reda, nie kojarzysz? No, jakoś mi umknęło. Że kojarzycie, no dobra, w takim razie sprawdzam w Wikipedii. Tak, to jest, ona jest związana z ruchem Partii Piratu. No właśnie, więc, więc to jest piratka, która dostała mm, mandat w, y, europosła w Parlamencie Europejskim i y, miała stworzyć raport zrobiła, no nie wiem czy, czy bardzo szczegółowo, bo nie czytałem go całego, ale on jest długi i e, na pewno e, dotyczy bardzo wielu spraw i tak jak gdzieś tam e, widziałem, to ona wpadła w taką pułapkę, że napisała go dosyć ideologicznie, otwartościowo i trzeba było po prostu się y, być świadomym tego, nie wiem na ile ona to ta taktycznie rozegrała, po co jej tak, w każdym razie Skoro jest bardzo y, odchylona propozycja na, na stronę otwartościową, to trzeba było być przygotowanym na potężne lobby y, w drugą stronę i takie też właśnie było, bo y, w, w, w etapie y, zgłaszania poprawek do tego raportu, y, a ten raport to przecież nie jest jeszcze jakaś y, prawna y, forma aktu, y, aktu prawnego, to jest rekomendacja. To jest, to jest jakaś rekomendacja, to jest jakiś taki draft, brudnopis, yy, yy, yy, jakaś wstępna wersja. I yy, do tego yy, właśnie jej yy, yy, no, wypadło mi z głowy słowo yy, raportu. Do tego raportu zgłaszano poprawki, i między innymi zgłaszali te poprawki europosłowie z Włoch, Francji i tak dalej. Więc któryś, nie pamiętam teraz, który europoseł, zdaje się, francuski, wniósł taką poprawkę, że prawo panoramy owszem obowiązuje w całej Unii Europejskiej, ale tylko do użytku niekomercyjnego. I teraz to jest najważniejsze i na co ja utyskuję bardzo często wśród wikipedystów zajmujących się takimi rzeczami jest mało prawników. A ci, którzy e, są najbardziej, efekt, najbardziej aktywni, to na pewno nie są prawnikami. I e, tutaj się rozbijamy o kwestię podejścia do tego problemu. Bo jedni mówią, że teraz trzeba jak najmocniej się angażować i interweniować i robić wielkie akcje i kto nie skacze, ten tam policja za akta, za wszystko, a drudzy mówią, to ja się do tych zaliczam, że aktywizowanie olbrzymiej energii społecznej na tym etapie jest po pierwsze szkodliwe dla naszych prac obecnych, po drugie marnowaniem ewentualnej energii społecznej, która by wybuchła wtedy, kiedy by miała na serio wybuchnąć, bo w tym momencie to jest protest przeciwko pomysłowi jednemu człowieka reprezentującemu jeden jakiś tam punkt widzenia. Teraz jest czas na to, żeby te punkty widzenia omawiać. I są tacy, którzy mówią, no dobra, omówmy, czyli właśnie obudźmy tę energię społeczną i pokażmy, że nie ma zgody ogólnoeuropejskiej na takie pomysły. Ale to jest jeszcze raport. Tutaj można w jedną stronę i w drugą stronę bardzo dużo jeszcze nie wiemy, czy to będzie dyrektywa, czy to co. Ja spodziewam się dyrektywy, bo Parlament Europejski w y, obszarze prawa y, autorskiego wydaje mnóstwo dyrektyw i to przede wszystkim dyrektywy. Więc załóżmy, że to jest dyre dyrektywa i teraz możemy sobie zobaczyć w, w Wikipedii, co jest napisane o dyrektywie Unii Europejskiej, ale w skrócie. Dyrektywy nie mówią, jak ma, ma, jak ma być i koniec. Dyrektywy mówią, jak ma przynajmniej być. Więc jeżeli... Y, ten y, europoseł zgłosił poprawkę do raportu, która mówi, że prawo panoramy ma być do użytku niekomercyjnego, to być może jeszcze dałoby się tak w to odwinąć, żeby to brzmiało w końcowej wersji prawniczej, żeby prawo panoramy było przynajmniej w wersji tej niekomercyjnej. Czyli taki I wtedy minimum. wszyscy byliby szczęśliwi. Oczywiście prawo nie byłoby zmienione w całej Unii Europejskiej na sztywno, ale być może dałoby się gdzieś indziej drobne, drobne różnice u, u, ujednolicić. Na przykład dogadać się do, co do tego, czy to obowiązuje tylko budynki, czy też na przykład rzeźby, czy inne w ogóle obrazy, jakiekolwiek inne utwory. Czy może to dotyczy placów ulic, czy to też dotyczy wnętrz budynków albo posesji działek należących do Skarbu Państwa i tak dalej. Jest mnóstwo różnych szczegółów, w których tkwi diabeł, a cecha komercyjnego użytku albo niekomercyjnego użytku to jest olbrzymia różnica na którą się nakłada model biznesowy i po prostu Francuzi nie chcą zrezygnować ze swojego modelu biznesowego, my nie chcemy zrezygnować ze swojego i robienie wielkiego halo przez tylko kilka osób, które chyba nie zajmują się prawem na co dzień, według mnie jest błędem. Chociaż mówię, że mogę się mylić oczywiście, bo też nie obserwuję tego wszystkiego tak bardzo aktywnie, nie, nie czytam tych wszystkich tekstów, ale przynajmniej przewijają mi się, bo jestem za zapisany do tych wszystkich kanałów informacji, przez które to się przetacza. No właśnie Szymon, ale ja mam wrażenie, że to jest taki element dyskusji społecznej, bo nagle potem się okazuje, że dyskusja społeczna już była i, i że, że już przecież wszyscy się wypowiedzieli i, i nagle wprowadzane jest coś i wtedy się wszyscy budzą i protestują. No to może właśnie trzeba wcześniej tą dyskusję się włączyć i to może właśnie na tym polega, że ona jest taka trochę dzika, to znaczy jak coś się dowiadujesz, że coś ma być, no to trzeba zacząć dyskutować na ten temat, a nie czekać aż będą już konkretne ustalenia i wtedy protestować, bo to już jest trochę za późno, to już nie jest, to już nie jest etap dyskusji, tylko wtedy to jest etap protestu przeciwko czemuś, prawda? Także... Owszem, ale w tym momencie też i tak yy, nasze działania w większości mają formę protestu, więc z perspektywy polityków ym, nasza reakcja nie jest zbyt konstruktywna. Ym, my się bronimy, a może uzasadniamy to, jak u nas jest, ale nie mówimy, że na przykład ok, widzimy problem taki i taki i tutaj można by było to rozwiązać. No ale no jak to nie? Co, no Przecież te zdjęcia tych, właśnie tych najlepiej i... pokazują. Tak. Najlepiej pokazują te zdjęcia właśnie, gdzie są wyciemnione te budynki, które normalnie, które pod, po wejściu tej rekomendacji, znaczy gdyby ta rekomendacja była zaakceptowana <coughs> i prawo właśnie tak stanowiło, no to nie, to, to musielibyśmy je tak zamalowywać, więc to chyba dosyć wyraźnie i konkretnie pokazuje, jakie byłyby efekty. E, Owszem, ale to m, takie materiały, ja, ja też nie wiem, jaki jak, jak tam jest dokładnie tryb, tryb prac, na, na co jest, ile czasu przewidzianego. Wiem, że gdzieś m, też mi przed oczami e, się przewinął taki harmonogram, ale teraz są prace nad projektem, nad tym raportem. Nad tym raportem. Natomiast prace nad dyrektywą będą musiały być osobno. Więc teraz, i też nie wiem dokładnie, jak to będzie, właśnie co się stanie, jak raport zostanie umówiony. I to, to będę sobie musiał jakoś to uzupełnić, tą wiedzę? No właśnie, to mało mamy o, na ten temat wiedzy, i ludzie chyba się boją, że coś bez ich udziału. Tak, zostanie ale według mnie to jest niepotrzebne, bo, bo, bo właśnie jest różnica między projektem, między raportem. To jest właśnie, to, jest nie, to nie jest projekt, to jest raport. To jest raport jakiś, a, a raport, a, a dyrektywą. Yy, rozumiem. I dyrektywa też musi mieć swój etap dyskusji, i tam będzie czas na y, największą energię społeczną. Według mnie. Tam by było najlepiej. bo W tym momencie rozkręcamy kulę śnieżną, która po prostu z czasem o, się osłabi i być może nie dotrwamy do tego etapu, kiedy trzeba będzie rozmawiać już o konkretnych normach prawnych. Y, rozumiem, że twierdzisz, że jest jeszcze za wcześnie na jakiekolwiek działania, ale myślę, że nie, nie, nie ma... Nie, nie, nie, jak, nie na jakiekolwiek. A y, to znaczy nie czy na takie działania. działania? Jest za wcześnie na to, żeby rozkręcać wielką tą machinę medialną skierowaną do zwykłych ludzi. Yy, Okej, okay, ale chciałem spytać, czy myślisz, że nie ma szans na to, że teraz wokół tego zrobi się szum, yy, do, po do polityków być może dotrze, że nie ma zgody na takie pomysły yy, i być może w ogóle pójdą w zupełnie innym kierunku, jeżeli na tym etapie się zrobi szum? Yy. Czy tak i tak pójdą w tym kierunku w są. O Siłę lobbingu y, naszych przeciwników w Komisji Europejskiej, bo to y, dobra. Trzeba sobie zadać pytanie, po co my to robimy? To znaczy, kto ma zaobserwować to, co my w tym momencie robimy, i kto ma się zachować inaczej? I na jakim etapie ten ktoś? Więc dobra, y, zostanie w pamięci polityków, że ludzie skakali na ulicach. Ale ktoś kto będzie ładnie ubranym, elokwentnym lobbystą może powiedzieć tym politykom, że jak opakują te normy prawne w taki sposób, żeby ci ludzie się kapnęli nie wiem tydzień później, to wszystko będzie ok, bo i tak przez ten czas powiedzmy ci e, główni gracze e, zdążą wysłać swoich prawników i zaklepać sobie coś tam. To jest taki hipotetyczny w ogóle scenariusz, cokolwiek. E, ale, ale chodzi o to, że ludzie, kiedy skaczą, przepraszam za to takie obrazowe ujęcie tego, ale dystansuj się od tego, to nie, nie bardzo się, nie wszyscy interesują, kto ma niby ich obserwować. To jest takie hura razem na gdzieś tam, na Nowe Kowno. Być może to jest tak, że, że komuś to utkwi w pamięci, że nie było zgody, ale czy to jest efektywne? Czy to jest dobry moment na to w ogóle? No wiesz, zaraz a co jest bardziej efektywne na tym etapie? Trzeba będzie im podsycać tą pamięć. A co jest bardziej efektywne na tym etapie? No Myślę, że cokolwiek, robienie czegokolwiek jest lepsze niż mnie nic bardziej nie robienie. efektywne jest y, przedstawienie naszych argumentów kilku osobom, czy kilkunastu, czy kilkudziesięciu y, europarlamentarzystom, a przede wszystkim rozmowa z europarlamentarzystami francuskimi i włoskimi, że jeżeli oni bardzo chcą zatrzymać sobie tę cechę nie, niekomercyjnego wykorzystania, to na przykład możemy się zgodzić na to, że przez ileś tam pierwszych lat niech będzie tak, w zamian za coś tam. Teraz jest czas na, na kompromisy, na szukanie różnych innych drobniejszych różnic, które można zlikwidować, i według mnie nie przeprowadzimy wielkiej reformy prawa Unii Europejskiej, która byłaby skutkiem raportu europosłanki wywodzącej się z, z Piratów. Ja też nie jestem jakimś wielkim specjalistą od politologii brukselskiej, ale za zastanawiam się, czy przypadkiem danie Julii Radzie tego raportu, możliwości tego zrobienia raportu. Być może jest jakiś kontrraport. Nie byłoby takim taktycznym skanałowaniem tego, te, tego, co myśli społeczeństwo w tym raporcie, po to, żeby ogarnąć się z nim, a potem e, przepuścić przez dyrektywę takie normy, które by były wbrew temu społeczeństwu bo po prostu społeczeństwo zapomni, że gdzieś indziej jest jeszcze jakaś inna praca. Mm -hmm. No w każdym razie przy okazji tej akcji dowiadujemy się właśnie, jak działa Unia Europejska, dowiadujemy się, że nie za wiele wiemy na ten temat, jak to powstaje, no, ale ludzie dzięki temu się dokształcą i będą wiedzieli też, jak to działa. A przy okazji mamy też listę europarlamentarzystów, do których dostaliśmy listę kontaktów, także jeśli ktoś ma ochotę niekoniecznie w tej sprawie napisać do europosła swojego lub nie swojego lub wszystkich naraz. Wystarczy, że wejdzie na stronę właśnie, która jest specjalnie do, do tego protestu przygotowana i tam ma pełną listę kontaktów wszystkich parlamentarzystów. To Krzysiek Machocki przygotował, także wielkie dzięki za to. No link oczywiście do tej Ja też powiedzieć, do że tej jeżeli akcji, jest coś mm. takiego, to ja nie mówię, że trzeba się dystansować od tego, co wszystko już w tym momencie zostało zrobione, no bo to poszło, więc musimy pilnować swojego interesu i w takim razie, jeżeli już są takie właśnie mechanizmy, jak zgłoś się do swojego tam, zadzwoń do swojego europarlamentarzysty, mm -hmm. to to chyba nie ma nic do zrobienia, jak właśnie zadzwonić i porozmawiać. No zadzwonić, porozmawiać, napisać e-maila, każdy taki e-mail na pewno jakiś tam efekt przyniesie, być może będzie tylko zauważony, że w ogóle przyszedł, nie, nie należy chyba się spodziewać odpowiedzi na każdy taki e-mail, no w każdym razie w każdym razie jakoś możemy tutaj zadziałać i coś zrobić w tym kierunku także w notatkach do naszej audycji z 26 tygodnia można znaleźć linka, który prowadzi bezpośrednio właśnie do akcji protestacyjnej, tam jest taki przycisk, napisz do europosła i tam pod tym linkiem właśnie można znaleźć kontakty do europosłów z, z Polski. A przy okazji powstał też filmik, który można rozpowszechniać na Facebooku, bo on jest taki niemy, on jest bez, bez dźwięku, ale chyba dobrze w miarę opisuje tak bardzo skrótowo całą tą akcję, a na Facebooku to teraz dużo takich właśnie pojawia się obrazków raczej, więc może to jakoś zadziała też na ludzi, żeby zauważyli, że w ogóle jest jakiś problem. No przy okazji dowiadujemy się o tym, że użytek niekomercyjny, że są różne licencje, że może być tak, a może być tak, że w innych krajach jest inaczej, że nie można fotografować i udostępniać potem. Czy znaczy, fotografować można no, chyba fotografować. wszędzie udostępniać, tak? No tak, No o to chodzi, że publikować potem nie można tak sobie w tak, Wikipedii. Tak, znaczy, to też jest taka drobna różnica właśnie, bo... Em... Ostatnio, jak byłem we Francji, znaczy, przestawiłem sobie e, e, swój aparat fotograficzny przez siatkę odgradzającą dwie posesje i zrobiłem zdjęcie jakiemuś tam dworkowi, e, po czym wróciłem i, e, i właśnie powiedziałem tym swoim francuskim kolegom, że gdyby nie to, że prawa, prawa panoramy, brak i tak dalej dotyczy wyłącznie wykorzystania no to byłbym o krok od popełnienia przestępstwa, bo zrobiłem zdjęcie temu dworkowi. Mm -hmm. Ale to nie chodzi o to, że zrobiłem zdjęcie, tylko właśnie czy ja to e, opublikuję, czy to nie opublikuję. No właśnie nie opublikowałem na commons. No kiedyś to było łatwiejsze, dlatego że takich osób, które mogły publikować, czy podmiotów, które mogły publikować, było bardzo mało. W sensie były w stanie w ogóle. Tak, bo to było bardzo drogie, opublikować w książce na przykład, no trzeba było od książkę tak. wyprodukować, to było, i było tylko kilku, i to, i to prawo było takie... Znaczy, ono było takie, jak, jak było. No, w każdym razie znało je tylko kilka osób. No, teraz wszyscy stajemy się y, y, osobami, które, które mogą publikować i, i to jest rewolucja w pewnym sensie. No, tak samo każdy może nagrać audycję radiową, telewizyjną i też publikować różne, ale nikt nas nie nauczył wcześniej i, i ci ludzie też nie za bardzo chcą się tego uczyć, bo wydaje im się to takie logiczne, że wszystko, co, co im w ręce wpadnie, to mogą pokazać I, i, i tutaj stąd się będą brały te konflikty, dlatego no, warto, przynajmniej w charakterze, jakiś charakter edukacyjny ma cała ta akcja, także na pewno do ludzi dotrze, że, że kolejny raz, że są jakieś licencje. My już wiemy doskonale, ale jest cała masa ludzi, którzy nie mają zielonego pojęcia o tym, że, że, że utwór ma jakieś prawa i, i że na przykład właśnie nie można sobie po prostu wrzucić i opublikować zdjęcia cudzego utworu. No także to, ta akcja ma wiele poziomów i różnych wymiarów. Będziemy jeszcze ją śledzić pewnie przez kilka tygodni następnych. No, myślę, że warto... Warto się zainteresować tym, jak to, jak to dalej będzie wyglądało. No i zobaczymy, jakie będą efekty. No i oczywiście można napisać do europosła swojego krótki tekst, na przykład, żeby tylko w tytule było coś zaznaczone, o co, o co chodzi dokładnie. No te tytuły często są czytane właśnie, a nie, niekoniecznie cały e-mail. No trudno się dziwić, jeśli taki Europosł dostanie 300-500 e-maili żeby każdy przejrzał, pewnie to jego sekretarz jakiś przegląda. No właśnie od tego chyba ma biuro, biuro prasowe. No tak, ale jak dostanie powiedzmy 150 e-maili z podobnym tytułem, no to już będzie mógł zaznaczyć temu europosłowi, że było 150 e-maili protestujących przeciwko czemuś tam, prawda? To zawsze jakiś, jakiś sygnał jest, także warto, warto zaznaczyć swój głos w tej sprawie. Druga rzecz, o której mieliśmy powiedzieć, to wyniki konkursu Wiki lubi przyrodę. Pojawiły się na stronie bloga wikimedia.pl, blog.wikimedia.pl. Wyniki konkursu Wiki lubi przyrodę, bardzo ładne zdjęcia. Marek powiedział, że a do czego to się tak, do czego to się przyda. No ja cały czas twierdzę, że m, warto było w tych konkursach gdzieś w przyszłości w regulaminach zaznaczać, żeby użycie tych zdjęć y, potem y, było jakoś dodatkowo punktowane. Ja myślę, że y, konkurs fotograficzny ze swojej natury raczej będzie promował dobre fotografie. A konkurs prasowy może m, powinien tutaj bardziej być, czy, czy, no to jest takie troszkę połączenie i rzeczywiście te zdjęcia, które zostały wybrane y, mogą pięknie zilustrować y, myślenie jedno hasło, no na przykład pieniny, y, prawda, piękne zdjęcie pieniny z trzema koronami, no fantastyczne zdjęcie. Suwalski Park Krajobrazowy, no to się idealnie nadaje do ilustracji hasła czy do jakiegoś wydania na przykład książki na podstawie artykułu w Wikipedii, żeby właśnie tam była jako ta ilustracja, okładka, to wtedy jako tak, okładka, jak jako ilustracja wewnątrz, jak najbardziej. No właśnie, ale powiedzmy jak to wyglądało. 3960 nadesłanych prac zostało do tego konkursu i jurorzy wybrali trzy najlepsze oraz siedem wyróżnionych w kategorii og ogólnej. Nagrodzono także pięć fotografii w dodatkowych kategoriach. I pierwsze miejsce w kategorii ogólnej zdobyła fotografia przedstawiająca zimowy pejzaż okolic Szurpił w Suwalskim Parku Krajobrazowym. Autorstwa Pawła Wojtyczki. Gratulujemy. Drugie miejsce zajęła fotografia obszaru specjalnej ochrony ptaków Pieniny. Autorstwa użytkownika Kwidemus, jeśli dobrze czytam. Trzecie miejsce natomiast zdjęcie Doliny Prądnika wykonane przez Anetę Pawską. Zdjęcia są do obejrzenia, do pobrania, do wydrukowania, do, no, do używania. I nie ma tutaj problemów takich jak z panoramą w Europie. Wiadomo, że wszystkie te zdjęcia są na wolnych licencjach. Można no nie ma na nich ich, utworów na szczęście. z nich korzystać. No właśnie, gdyby były. No, Wiki lubi zabytki, tutaj miało pewnie by spory Miałoby problem. Mhm. Zdjęcie jest dużo. Wszystkie według mnie przedstawiają wartość taką estetyczną. Czy można je wykorzystać? Niektóre na pewno. No te, te, te pierwsze nagrodzone jak najbardziej wydaje mi się, że, że mogą ilustrować właśnie to. No, natomiast te zachody słońca, jakieś takie chmury, mgiełki, może mniej, ale, ale na pewno też mają wartość właśnie estetyczną. A no, w konkursie fotograficznym no, musi to mieć, mieć istotne znaczenie przy wyborze e, prac, które są wyróżniane. Także... No, ja zachęcę na przykład do odwiedzenia artykułu Brama Krakowska w nawiasie Dolina Prądnika. Tam dodałem właśnie ilustrację. Ten wyróżniony, <śmiech> który dostał trzecie miejsce, to to zdjęcie. I on teraz ilustruje właśnie ten, ten artykuł. No kwestia właśnie, czy to, żeby to potem odpowiednio też wykorzystać, no ale to jest proces, który trwa, nie każdy autor od razu będzie się pchał ze swoim zdjęciem gdzieś do Wikipedii, do artykułu. Trzeba Aczkolwiek mu Aczkolwiek właśnie pomóc. tutaj myślę, że warto, żeby, żeby to podkreślić. E, bardzo ważne i kluczowe według mnie jest e, dodawanie art, e, ilustracji do artykułów, w których nie ma jeszcze ilustracji, albo w których ilustracje mają y, słabą jakość. E, I tak na przykład jak mamy Wikigranty oraz jakieś inne różne akcje polegające na robieniu zdjęć, połową sukcesu jest y, zrobienie zdjęcia, ale sukces się zaokrągla do dołu, więc tak naprawdę to jest jeszcze zero. E, Grunt, żeby to dodać, żeby to było widoczne. I wtedy, kiedy już ludzie będą widzieli taką ilustrację w artykule, to wtedy już jest sukces. Zgadzam się jak najbardziej. Zdaje się, że mamy nawet jakieś specjalne listy takich artykułów bez, bez ilustracji, bez ilustracji w ogóle we wszystkich wersach językowych, tak, gdzieś coś takiego było. No to być jak, może. Jak mówisz, znaleźć i dodać Tak czy w inaczej, jak robimy zdjęcie, to warto zadbać, żeby ono się znalazło, o ile w ogóle ze względów technicznych, artystycznych i tak dalej będzie pasowało, bo, bo oczywiście nie każde zdjęcie, które jest na komat pasuje do ilustracji artykułu encyklopedycznego, ale jeżeli da się, to najlepiej, żeby było. Oczywiście, no bez przesady, bez wielu tych artykułów, bez wielu tych zdjęć. Ale jeżeli nie ma żadnego zdjęcia, albo jest zdjęcie sobie jakości, a nasze jest lepsze i się nadaje. To należy je wrzucić. No jak najbardziej. Dużo tych zdjęć, no, 3900, zostało nadesłanych, także znowu wzbogaciła się nasza, nasze repozytorium plików. Wiele z nich jest oczywiście słabej jakości, tak jak zwykle przy takich konkursach, ale jest bardzo, bardzo dużo zdjęć, które naprawdę prezentują się fantastycznie, przyjemnie się po prostu nawet je ogląda, niezależnie od tego, czy zilustrują jakieś hasło, czy nie. Na pewno wzbudzą zainteresowanie estetyką wykonania tych zdjęć. No, fotografia jest coraz bardziej zaawansowaną już tutaj techniką, która używana jest przez amatorów zupełnych i, i, i mamy tego efekty w postaci pięknych fotografii. Dobrze, kolejny temat to y, oczywiście link do, do wyników konkursu na stronie nowin dzisiejszej audycji. No i też w commons podejrzewam, że można znaleźć, bo każde z tych zdjęć pewnie jest oznaczone, że brało udział w tym konkursie. Jest oznaczone, że jest zabytkiem przyrody. Yy, Natura 2000 znaczy, znaczy z tym, y, obiektem Natura 2000 jest. Bo to zależy, a... z, jak zostało tak, wysłane. Jest, mm. jest też oznaczone, że brało udział w konkursie. Można by taką galerię sobie stworzyć albo wydrukować jakiś album chociaż to pewnie na, na, na ekranach telewizorów teraz się bardziej zdjęcie ogląda. Yy, drukuje się też od czasu do czasu, to warto chyba zachęcić w takim razie do tej naszej zwykiliu zabytki, wydrukowane już wystawy. Można się zgłosić do stowarzyszenia i prawda, sobie gdzieś powiesić yy, taką galerię już wydrukowaną zabytków. No, żeby ją publicznie przedstawić, tak, jak najbardziej. Yy, z tablicy ogłoszeń mamy dwie informacje. Tutaj Magalia i Powerek przypominają o profilu na Facebooku. Jeśli ktoś jeszcze nie był, to zapraszamy. Jeśli ktoś używa Facebooka, bo nie wszyscy chyba. S swoje profile ma także Stowarzyszenie Wikimedia Polska, ale również projekty i inicjatywy realizowane w stowarzyszeniu, na przykład glam czyli otwieranie bibliotek galerii archiwów i muzeów na wolne licencje. Ta akcja przynosi coraz większe efekty, coraz więcej jest chętnych, żeby, żeby udostępnić swoje zbiory i to tych dużych instytucji, więc warto śledzić tą akcję, bo niedługo Marta będzie miała bardzo dużo pracy, podejrzewam, bo może rzeczywiście tych instytucji zacznie narastać pewnie lawinowo troszeczkę. Ale, ale na razie jeszcze jest w miarę, w miarę spokojnie i, i daje radę. E, druga informacja z 22 czerwca to, że rozpoczęła się dyskusja na temat encyklopedyczności telefonów komórkowych. Już nawet jest propozycja, jak to powinno wyglądać w sensie... Czy chodzi o marki, tak? Telefonów komórkowych. Yy, chodzi o artykuły, w tej chwili mamy dużo artykułów o pojedynczych w ogóle modelach, jest propozycja, żeby tak nie do końca było. Przy czym oczywiście tego typu ym, ogłoszenia są najbardziej nakierowane mimo wszystko do ludzi, którzy się cokolwiek na tym znają. Ja na przykład mam komórkę, ale nikt nie twierdził się, że, że, że jakoś tam specjalnie znam na tym, więc ym, to jest chyba... Ym, głównie mogą się tym interesować ludzie, którzy edytują takie artykuły. No myślę, że też ci, którzy skorzystają z tych artykułów, wydaje mi się, że warto, żeby... No tak, no tak, oczywiście, oczywiście, no ci, którzy korzystają, ale wśród wikipedystów nie wiem, jak dużo jest y, osób, które korzystają z artykułów o komórkach, a nie, nie edytują ich. To znaczy ja podejrzewam, że akurat wśród wikipedystów to wikipedysta raczej podąży do źródła gdzieś tam jakiejś strony producenta czy czegoś, ale wydaje mi się, że warto, żeby te osoby, które właśnie głównie z Wikipedii korzystają, docierały do takich dyskusji naszych wewnętrznych i chociażby wyraziły to, że korzystają i że są im potrzebne te artykuły, tak? To oczywiście. No tak, no bo to, czy coś jest encyklopedyczne, to też w, głównej, w dużej mierze decyduje o tym, czy, czy jest odpowiednia liczba administratorów, którzy potem będą chcieli obsługiwać takie hasła, prawda, czyli sprawdzać, czy nie ma wandalizmów, administrować nimi. To niekoniecznie czy... administratorów. No, no tak, tak. No, inny, no innych wikipedystów. Tak, no i, i bo, bo to chyba głównie o to chodzi z tym delecjonizmem, tak mi się wydaje, że po prostu nie chcemy się zasypać milionem jakichś nowych haseł, których nie będzie miał kto przejrzeć i będzie po prostu to leżało i, i czekało i, i będzie wytykane, że tam są błędy. Spotkałem się <śmiech> też z opiniami, że nie tylko o to chodzi, że chodzi też o to, że to y, obniża w ogóle rangę encyklopedii jako takiej, jeżeli tam są te tematy zbyt mało istotne, chociaż ja cały czas twierdzę, że encyklopedyczność nie jest właściwością obiektu, tylko jest y, naszą decyzją, tak? Myślę, że hmm. równie dobrze moglibyśmy uznać, że jakaś klasa obiektów jest y, właściwa do opisywania i mieć je opisane. No w każdym razie dyskusja się rozpoczęła. Jeśli ktoś ma ochotę wziąć udział w tej dyskusji i przekazać swój głos, uwagę, każdy użytkownik Wikipedii, czyli właściwie każda osoba ma, ma do tego prawo, na stronie dyskusji te, tego właśnie tematu można się wypowiedzieć. I, I to jest właśnie tą, tą dużą siłą, o której pewnie nowi użytkownicy nie wiedzą często i myślą, że, no, że jak się toczy dyskusja nad usunięciem na przykład jego artykułu, to on powinien tutaj patrzeć i nie zabierać głosu. Zabierać głos jak najbardziej. No i jeszcze dodatkowo namawiać swoich znajomych, którzy też się tematem interesują, żeby też zabierali głos, no bo przecież właśnie po to... Po to to jest. Nie ma tak, że tutaj jakieś osoby mają prawo głosu, a inne nie. Wszyscy mają prawo głosu i, i powinni zabierać w, te, w takiej dyskusji, która ich interesuje, przekazywać swoje zdanie oczywiście. no to z tablicy ogłoszeń. Kolejna informacja dotyczy takiej strony pod nazwą wikirank.net. To tylko zaznaczamy, że jest coś takiego, bo ja tak nie za bardzo wiem do końca o co tutaj chodzi i co pokazuje ten, ten serwis. Przeczytam może z głównej strony o, o tym projekcie. Projekt przeznaczony do automatycznej, względnej oceny artykułów w różnych wersjach językowych Wikipedii. W obecnej chwili usługa pozwala porównywać porównać artykuły w następujących językach. Czyli porównuje artykuły. E, belgijski, BE, DE, czyli niemiecki, EN, czyli angielski, PL, polski, rosyjski, RU i UK, ukraiński. <grymizniki> tak to dziwnie tutaj brzmi. Białoruski, BE, nie belgijski, nie ma takiego języka chyba belgijskiego w ogóle. E, na przykład, jeśli wybierzemy wersję EN i wpiszemy Poznaj, otrzymujemy e, następujące informacje. No nie wiem, właśnie nie, nie zgłębiałem tego tak szczegółowo i nie wiem, c, jaki pożytek może być. To znaczy, wydaje informacji. mi się, że to może być pożyteczne, na przykład, żeby się zastanowić, z której wersji warto by tłumaczyć, tak? Bo to pokazuje, które te wersje są lepsze, które gorsze, tego samego artykułu, albo do której warto by, z której warto by być może brać wzór. No tak, bo tutaj jak w wersji angielskiej wpiszemy poznań, no to um, dostajemy informacje o długości w bajtach, czyli ile ma e, to hasło e, bajtów w angielskiej Wikipedii. E, liczba, czego tutaj jest, nie widzę, za małe powiększenie. Mm, no i są jeszcze inne dane, tutaj nie mogę doczytać. Liczba obrazków, ile jest, ile jest nagłówków no i jakie są referencje, czyli jakieś źródła i przypisy. No to pewnie jest jakoś przydatne, może by nam ktoś wytłumaczył dokładnie, jak, to, jak tego używać, a może właśnie chodzi o porównanie po prostu, tylko żeby, żeby się, tak jak ty mówisz, Marku, że żeby się, na jakim haśle się oprzeć, w jakiej Wikipedii, żeby opracować na przykład polskie, polskie hasło na podstawie kilku różnych wersji językowych. Jak najbardziej tłumaczem ile widziane są u nas. No, ale to chyba też nie, nie, niekoniecznie praca tłumacza, bo to taka, trzeba tutaj popracować troszeczkę i powybierać te najciekawsze. Yy, no tak, ale trzeba jakby znać no, te tak. języki, tak, mm. żeby móc z nich cokolwiek przenieść. Dobrze, kolejna rzecz musimy troszkę popędzić. Yy, wydrukowana Wikipedia. Yy, bardzo ciekawy film Wiktora Grigasa, który w fundacji Wikimedia, Wikimedia Foundation robi takie filmiki na temat wystawy artysty, który postanowił wydrukować część, część Wikipedii. Ciekawe było to, że on powiedział, że on nie będzie, on nie chciał wydrukować całej Wikipedii i, i z tej jego wypowiedzi wynikało, że, że miał wrażenie, że to jest możliwe. Natomiast wiemy, że to jest kompletnie niemożliwe, dlatego że już parę sekund po wydrukowaniu, no, trzeba by było dodrukowywać całą masę nowych haseł, które powstały. I zmian, które tam e, zaistniały. No ale filmik jest ciekawy, bo też pokazuje, ilu autorów jest w ang ang angielskiej Wikipedii. Jest 36 tomów samych, samych autorów autorów, Tak, zachwycające. Także warto, warto zobaczyć, jak to wygląda. Taka wystawa. Fajnie by było, gdyby tutaj przywędrowała do Polski albo żeby coś podobnego zrobić. Bo to nie jest trudne, wystarczy same grzbiety jak gdyby wstawić w półki i, i to wygląda już wtedy bardzo. Ale to bardzo chyba samych ciekawie. regałów było kilkaset z tego, co ja pamiętam, no tak, jak ktoś tak. to kiedyś liczył, więc no, to Olbrzymia może być liczba. skomplikowane, tak. Olbrzymia liczba. E, no i jeszcze tematy właśnie na temat encyklopedycz, encyklopedyczności. To już mówiliśmy o tym. E, no i, i tutaj znowu pojawia się temat, no czy, czy na przykład Radzimir Dębski jest encyklopedyczny w polskiej Wikipedii, bo podobno jest bardziej znany za granicą niż w Polsce. Tak, to jest ten temat, który wypłynął gdzieś poza Wikipedią, tak? Okazuje się, że ktoś jednak się tym interesuje, jak kasujemy jakieś artykuły. No to to znaczy, mam, nie po pierwsze, yy, on, nieważne czy jest... Gdzie jest popularny? Jeżeli jest popularny, to jest encyklopedyczny we wszystkich wersjach językowych Wikipedii. I to nie jest tak, że jeżeli zasłynął w Niemczech, to polski czytelnik no, nie, nie ma prawa o tym wiedzieć, w sensie, że to nie jest encyklopedyczne. Znaczy na pewno w polskiej wersji jest taka zasada, że y, nie może być centryczna y, konstrukcja, ale nie jestem pewien, czy wszystkie wersje językowe tak restrykcyjnie tego przestrzegają. To znaczy, nie wiem, czy restrykcyjnie, ale oczywiście wszędzie jest zasadą to, że to nie może być centryn, a więc oczywiście, jeżeli on jest znany gdzieś indziej, no to u nas też powinien być, jeżeli byłby znany u nas, to tam też mógłby być. Hmm. Czy powinien, eee, gdyby, gdyby był, było jakieś wątpliwości. No i teraz chodzi o to, że tak, ludzie to czytają, tak, yee, widzą, nie, nie wiedzą, jak się tam odezwać w poczekalni, więc myślą, że jacyś gimbazjusze siadają sobie w przerwie między jedną grą komputerową a obiadkiem u mamusi i decydują, który wybitny kompozytor jest. Jest wybitny. Taki zasługuje na umieszczenie w Wikipedii. Okazuje się, że, że to nie są uczniowie. E, że to ci ludzie mogą się znać nad tym, mogą się nie znać. Właściwie to, co różni tych ludzi decydujących o, o tym od tych ludzi, którzy o tym nie decydują, jest to, że ci ludzie, którzy decydują, wiedzą, że mogą decydować. No tak, bo... I że się i po prostu kliknąć edytu. Za mało tej wiedzy przekazujemy użytkownikom, szczególnie tym nowym i, i na ten temat um, rozmawiamy w grupie Anioły Wikipedii, Dzisiaj chyba nie będzie spotkania, bo i my jesteśmy, tu już przygotowujemy się do wyjazdu do Gdańska i rzuciliśmy kilka tematów, które też trzeba troszeczkę opracować, czyli na przykład powitania właśnie nowych użytkowników. No, kilka tematów jest rozpoczętych, ale będziemy to dalej ciągnąć, oczywiście i myślę, że efekty to przyniesie, ale to zobaczymy z czasem. Natomiast właśnie też dzisiaj mówiłeś, Marku, o jakiejś nagrodzie, która też miała swoje hasło w Wikipedii radiowej, nagrodzie. Tak, właśnie została usunięta, już sobie sprawdzam, jak ona się nazywała. Znaczy, tak, stwierdzono w poczekalni, że w zasadzie krótka była dyskusja, bo stwierdzono tylko, że krótko przyznawana nagroda od roku, tam chyba, czy jakoś tak? W związku z tym yy, jeszcze nie jest encyklopedyczny. Nie jest encyklopedyczny na ten moment. No, ale to możemy wziąć do wiki radia na taki artykuł na pewno. No, na razie poprosiłem, to też warto wiedzieć, że można poprosić o przeniesienie do brudnopisu, takiego skasowanego materiału i sobie w brudnopisie dopracowywać, czy opublikować gdzieś indziej. No, bo praca nad takim artykułem może trwać kilka lat. To nie, to nie jest tak, że w ciągu tam kilku godzin napiszemy hasło, które już jest encyklopedyczne, bo można zacząć pisać hasła w momencie, kiedy jeszcze nie są encyklopedyczne w swoim brudnopisie, i w momencie, kiedy staną się encyklopedyczne, po prostu przenieść je już do, do Wikipedii tak, tak albo z, do poczekalni. Tak zresztą y, łatwiej dotrzeć do pewnych informacji na, na świeżo, a to, czy to się potem okaże przydatne czy nie, to, to już druga sprawa. Y, nagroda radiofony. Radiofony. Mhm. Ja nie słyszałem jeszcze o tej nagrodzie. Mało słyszana jest, no jak tylko rok dopiero, ale to poczekamy. Może z, lat, z kolejnymi latami będzie więcej i ważniejsze te nagrody staną się takie bardziej rozpoznawalne. No i ostatni temat to francuski spam, który dotarł do stron użytkowników, stron dyskusji wszystkich użytkowników, którzy kiedykolwiek... Znaczy, ja dostałem maila. Nie wiem, jak maila, maila dostałem w tej sprawie. Zdziwiłem się, że ktoś do mnie pisze po francusku, bo kompletnie zapomniałem o tym, że kiedyś zaglądałem, w sensie coś tam kliknąłem na francuskiej wersji, tam chyba jakieś interwiki dodałem, czy kategorie, coś takiego. Więc, więc się zdziwiłem, że coś takiego dostałem. Potem się okazało, że jeszcze parę osób dostało, więc coś chyba jest nie tak z systemem wysyłania tego maila, w sensie wysłano nie do tych osób, do których on powinien trafić. Może masowy, jakiś masowa wysyłka, no, na pewno jest to rodzaj spamu, bo to nie jest poczta chciana, to nie, nie po to się tam umieszcza swojego e-maila, żeby dostawać właśnie takie informacje, ale może, może tak stwierdzili Stwierdziła osoby, które zarządzają tymi e-mailami, że tak, że można tak użyć. Może to było na zasadzie, prawda, że ktokolwiek edytował, no to jest odpowiednią osobą, żeby dostać taką informację. Chociaż Dokładnie tam... tak, po prostu ktoś wziął sobie listę wszystkich yy, maili osób, które edytowały i wysłał na te maile yy, wiadomości no i tyle. No tak, no ale jest to spam mimo wszystko. Warto zaapelować, żeby jakoś precyzyjniej dobierać kryteria jednak. Nie, no to, to spowoduje, no, że Jeżeli za, warto zaapelować, no to możesz napisać do tych Francuzów, że nie znasz francuskiego, tylko edytowałeś y, francuskojęzyczną Wikipedię i, i że wysłali to zbyt wielu ludzi co, niż trzeba. Prawdopodobnie oni już o tym wiedzą. No należałoby właśnie odpowiadać na takie e-maile, to ten spam zwielokrotniony wracałby do nich. <śmiech> tak naprawdę. No coś w tym stylu, bo to, to nie jest tak, że, że to jest taki spam, z jakim mamy zazwyczaj do czynienia, że tam dzień dobry to nie jest oferta, ale czy mógłby Pan byłby łaskaw się zgodzić, to przedstawię ofertę tam jakieś kosiarki, zestawu garnków, noża oraz sukienki ślubnej, tylko to są nasi znajomi z Wydaje mi się, właśnie to są Francuzi, skoro po francusku i skoro o francuskiej języcznej Wikipedii piszą, ale dokładnie nie wiem, kto to jest. Wiem, że mają kontakt z Abi Libstro. Czyli prawdopodobnie to są ludzie od Triska I to jest projekt. OK. Jakoś tak doszło, doszło że tam coś, coś, związan coś związanego z witaniem nowych użytkowników. No, czyli hmm. podobne mają sprawy. Okay, jakoś tak. No i, i y, y, można namierzyć dokładnie te osoby, które za tym stoją i po prostu do nich napisać, bo oni nie różnią się od nas niczym, po prostu wysłali nam maile. Mm -hmm. jasne, jasne, warto pewnie do nich napisać, ale apeluję też tak ogólnie tak, bo my też tutaj się kiedyś zastanawialiśmy, tak, tak co do kogo wysyłać mm -hmm. i dlaczego do tego, a nie do innego. To no. u nas akurat w ogóle bardzo rzadko się, ogólnie rzecz biorąc, bardzo rzadko się zdarza, żeby w wikimediach były jakieś masowe wiadomości. Mm -hmm. to jest opcja, nie ma masowej która komunikacji. To jest od dosyć dawna i z której prawie nikt nie, nie korzysta, właśnie po to, żeby nie dostać posądzonym OSPAM. No i to był ostatni temat dzisiejszej audycji, już termin mamy tutaj dosyć 50 minut mam na nagrania. Ile z tego wyjdzie audycji? Pewnie 40 parę. Dziękujemy bardzo za, za bycie z nami tutaj w studiu. Za tydzień mam nadzieję znowu się spotkamy w kolejnej audycji, a byli ze mną Szymon Grabarczuk w Lublinie. Cześć Szymon. Dziękuję. Do, do I Marek Mazurkiewicz. Do usłyszenia. Ja nazywam się Borys Kozielski. Do usłyszenia.